kart historii. Incydent w Soccoro w 1964 roku. Wydarzenie, które miało miejsce 24 kwietnia 1964 roku niedaleko Soccoro w Nowym Meksyku w USA, należy do klasyki spotkań z UFO. Policjant Lonnie Samora, ścigający uciekający samolot, ujrzał nagle dziwny obiekt z widocznym na kadłubie emblematem Obok którego znajdowały się dwie humanoidalne postaci. Gdy ujrzały one za morę, pojawił się głośny dźwięk, istoty zniknęły, zaś obiekt w towarzystwie ognia wzniósł się w górę i odleciał, pozostawiając za sobą ślad w postaci wgnieceń i płonącej trawy. 24 kwietnia 1969 roku, podczas pościgu za uciekającym samochodem około 17.45, Lonnie Zamora z oddziału policji w Sokoro usłyszał głośny dźwięk, a następnie zauważył płomień, który pojawił się na niebie na południowym zachodzie. Myśląc, że doszło najprawdopodobniej do wybuchu składu z dynamitem, przerwał pościg i udał się na miejsce w celach rozpoznawczych. W pewnym momencie zauważył elipsoidalny obiekt spoczywający na wspornikach w jednej z rozpadlin. Na części kadłuba obiektu zwróconej w jego stronę dał się widzieć czerwony znak. Obok pojazdu znajdowały się dwie humanoidalne postaci. Zamora nie zrozumiał do końca zaistniałej sytuacji, stąd też zgłosił przez radio, że opuszcza pojazd w celu sprawdzenia samochodu stojącego w pobliżu. Gdy wysiadł, dały się słyszeć trzy dziwne grzmoty przypominające trzaśnięcie drzwi. Potem dwie postaci nagle zniknęły, zaś pojazd z hałasem podniósł się z ziemi i w towarzystwie płomieni po uniesieniu się ponad grunt ucichł, a następnie odleciał, przyspieszając i znikając za górami. Po tym, jak Zamora zdał relację o wydarzeniu, na miejsce w celu wsparcia skierowany został sierżant Chavez z Policji Stanowej. Czekając na Chaveza, Zamora zauważył, że porastająca podłoże roślinność płonie w kilku miejscach. W swym raporcie, który policjant złożył następnie śledczym z lotnictwa, Zamora opisuje, co następuje. Sierżant Chavez przybył i zapytał mnie o problem ponieważ pociłem się i powiedział mi, że byłem bardzo blady. Poprosiłem, aby przyjrzał się płonącej roślinności. Wraz z sierżantem Chavezem udaliśmy się na miejsce, gdzie stał pojazd i wskazał on na pozostawione ślady. Zastępca szeryfa Socorro, James Lucky, przybył na miejsce kilka minut po Chavezie i również potwierdził istnienie na miejscu śladów lądowania, jak i wciąż dymiącego podłoża. Samura nie przywiązywał zbyt wielkiej wagi do wsporników obiektu, które spoczywały na ziemi. Jednak teraz stały się one dość ważne. Na miejscu odnaleziono cztery kwadratowe wgłębienia, układające się w formację kształtem przypominającą trapez. W raporcie sił powietrznych sporządzonych na ten temat wspomina się także o kilku innych płytkich wgłębieniach przylegających do śladów sporników, które nazywa się odciskami stóp. Pierwsze śledztwo w tej sprawie ze strony wojska rozpoczął już dzień później, 25 kwietnia, kapitan Richard Holder oraz agent FBI Arthur Barnes Jr. Dzień później do badań dołączył major William Connor z bazy Kirtland AFB oraz sierżant David Moody, którzy badali sprawę w ramach projektu Błękitna Księga. 28 kwietnia na miejsce przybył Jay Allen Hynek, który jakiś czas potem przeprowadził dodatkowe śledztwo w tej sprawie. W raporcie Holdera czytamy Na miejscu w czasie naszego przybycia obecni byli funkcjonariusz Zamora, Melvin Kacleff, Bill Pylent, wszyscy z policji w Socorro, którzy pomagali w dokonywaniu pomiarów. Gdy skończyliśmy badanie obszarów wraz z Byronsem i Zamorą, wróciłem do komendy w Socorro, gdzie dokończyliśmy raporty. Po przybyciu tam, Ned Lopez, operator radiowy biura szeryfa, poinformował nas o około trzech relacjach telefonicznych związanych z obserwacją niebieskiego światła w okolicy. Zamora mówił. Był to trzask, nie wybuch czy dźwięk podobny do odrzutowca. Zmieniał swoją częstotliwość od niskiej do wysokiej, po czym zatrzymał się. W tym samym czasie co dźwięk pojawił się ogień, który znajdował się pod obiektem. Obiekt zaczął potem unosić się prosto w górę. Płomień miał lekko niebieski kolor i był koloru pomarańczowego. Gdy dźwięk ustał, policjant usłyszał brzęczenie o zmiennej tonacji, które trwało przez chwilę. Zamora mówił dalej. Potem nastała kompletna cisza. Zdawało się, że obiekt porusza się w prostej linii na tej samej wysokości, prawdopodobnie 3 do 4,5 metra od Ziemi. Obiekt poruszał się bardzo szybko, zdawał się wznosić i w mgnieniu oka przeleciał nad całym terenem. W 1968 roku, a więc 4 lata po zdarzeniu, dr James MacDonald, fizyk z Uniwersytetu w Arizonie, powiedział, że dowiedział się o śladzie w postaci stopionego piasku, który znajdować się miał w miejscu lądowania obiektu w okolicy Socorro. Kobieta, która pracuje obecnie jako radiolog w jednej z publicznych placówek Służby Zdrowia w Las Vegas, brała udział w specjalnych analizach materiałów zebranych w Socorro. Co więcej, gdy przybyła na miejsce rankiem 25 kwietnia, ujrzała, jak twierdzi, ślad w postaci stopionego i zestalonego piasku, który znajdował się w miejscu lądowania. Mówił McDonald. Kobieta poddała analizie roślinność znalezioną na miejscu lądowania. Jak mówiła, udało jej się trafić na ślad nierozpoznanego materiału organicznego, jednakże większa część roślin była odwodniona. Jak mówiła kobieta, niedługo po tym, jak skończyła swoją pracę, przybyli funkcjonariusze lotnictwa, którzy skonfiskowali jej notatki i materiały, radząc jej, aby milczała na ten temat. Większości dokumentacji, poświęconej znalezionym na miejscu śladom fizycznej obecności obiektu, nigdy nie zaprezentowano. Dwaj inni świadkowie, Paul Kais i Larry Kratzer, z Tabeky w stanie Iowa, zgłosili się w sprawie obserwacji UFO do doktora Heineka, zaś rozmowy z nimi przeprowadził C. DeGrow, ufolog z Iowa. Jak mówili świadkowie, przejeżdżając w pobliżu Socorro, Zauważyli oni coś lśniącego oraz chmurę dymu. Kiedy usłyszeli historię o spotkaniu Zamory, skojarzyli to z tym, czego sami doświadczyli. Kratzer mówił o obserwacji okrągłego, jajowatego lub spodkowatego obiektu, który wzniósł się pionowo w górę z chmury czarnego dymu. Po wydostaniu się z niej odleciał na południe. Świadek dodał, że obiekt był srebrny i posiadał rząd widocznych bulajów oraz znak przypominający czerwone Z. Mężczyzna pomyślał, że może to być eksperymentalny pojazd powietrzny pionowego startu. Kais w tym czasie widział jedynie jasny punkt i dym. Raport FBI, sporządzony 8 maja 1964 roku, wskazuje, że Samora był szanowany jako trzeźwo myślący, Przedsiębiorczy i ostrożny funkcjonariusz, nieskłonny do fantazjowania. Raport potwierdzał również istnienie spalonego podłoża i śladów na ziemi. Dwa lata po wydarzeniu, major Hector Quantanilla, kierujący projektem Błękitna Księga w czasie obserwacji Zamory, przyznał w tajnej publikacji CIA, że incydent Socorro pozostaje zastanawiający. Pomocą innych agencji przeprowadził on wyczerpujące śledztwo w sprawie aktywności wojskowej w regionie, jednak rzekomo niczego nie udało się ustalić. Tymczasem sceptycy, nie próżnując, poszukiwali swych własnych wyjaśnień w przypadku Zamory. Według niektórych z opcji, policjant miał źle zidentyfikować niecodzienne zjawisko pogodowe, a nawet umyślne i złożone fałszerstwo zorganizowane przez uczniów miejscowej szkoły, a nawet samego świadka, mającego nadzieję zarobić na incydencie. Ten jednak, zmęczony całą sprawą, odszedł z policji i zmienił zawód. Nie ma wątpliwości, że Lonnie Samora widział obiekt, który wywarł na nim duże wrażenie, twierdził Quintanilla. Nie ma też podejrzeń o jego wiarygodność. Jest to poważny funkcjonariusz, filar swojego kościoła oraz człowiek dobrze obeznany w rozpoznawaniu pojazdów powietrznych, pojawiających się na jego terenie. Jest zdumiony tym, co wiedział i szczerze, my również. To najlepiej udokumentowany przypadek, zaś my, mimo szeroko zakrojonego śledztwa, nie jesteśmy w stanie określić, jaki obiekt czy inna przyczyna przeraziła Zamorę do tego stopnia. Źródło ufologie.net Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios.